I jesteśmy dzisiaj w poszerzonym gronie. Są ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć. E, oraz jest z nami tutaj Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Czołem wszyscy. No zbieramy się w takim gronie po długiej przerwie, ale wracamy do e, tematu, który od jakiegoś czasu właśnie wspólnie e, sobie nagrywamy, czyli do doktora Hu. Dosłownie kilka dni temu debiutował najnowszy special e, – dostępny w Polsce równo z premierą światową na Disney+, Plus, ale my dzisiaj nie o nim, bo musimy się rozprawić najpierw z ostatnim specjalem, który kończył nam erę Chris'a Chibnalla, przez którą wspólnie właśnie przemier przemierzaliśmy, wspólnie tę przygodę mieliśmy, pokonywaliśmy. Nie możesz powiedzieć przebrnęliśmy, to jest odpowiednie słowo, jeśli chodzi tak, o tę se sezonę. To pewnie jest dobre słowo. Ten special ostatni no. I kończący Niestety. Erę Chibnala był emitowany 23 października 2022 roku, czyli już ponad rok temu i był zatytułowany The Power of Doctor, Potęga Doktora, no i był emitowany jeszcze na BBC. No i krótko postaramy się z nim rozprawić, no bo on, y, można powiedzieć, zbierał wszystkie główne wątki, które gdzieś tam chibnale u siebie y, zapoczątkował, rozwijał w pewien sposób, no i dostajemy tutaj ich puentę. Y, Mando, wiem, że nie. Michale, czy ty chcesz streścić fabułę, czy, czy się tym zająć? <śmiech> nie, nie wiem, czy bym umiał w ogóle nawet, gdybym chciał. Bo... <śmiech> to, to w dwóch zdaniach. <śmiech> Czyli ty musisz na życie. Każdy z nas widział ten odcinek po kilka razy, ale nikt nie chce streścić. No to prawda. Tak to jest czasem jak się umawiamy długo, nie inaczej, tak jak Mando mówi, każdy z nas widział ten odcinek kilkukrotnie, nie to żeby on był aż tak dobry, o czym za chwilę, ale krótko o fabule. Najpierw dostajemy otwarcie, w którym widzimy cybermistrzów, czyli tą nową rasę wykreowaną przez mistrza, skrzyżowanie władców czasu i cybermenów, którzy atakują pewien pociąg w w kosmosie. My nie wiemy do końca o co chodzi początkowo. Przybywa doktor ze swoimi towarzyszami, z Danem i z Jasmin Khan. Ratują oczywiście dzień, ale okazuje się, że Dan no, niemalże ginie w tym starciu w tej poczuczce z cybermistrzami, co skłoni go do pewnej refleksji i wycofania się z przygód z doktorem, o czym chwilę zaraz porozmawiamy, no bo to jest dosyć ważny wątek w tym odcinku. A my przenosimy się w czasie i przestrzeni do roku 1916 do Rosji, kiedy to widzimy, że mamy do czynienia z jakąś alternatywną Rosją, w której Rasputin doradza ówczesnemu carowi, a mówię o alternatywnej wersji Rosji, dlatego że Rasputinem okazuje się być mistrz, a gdzieś na orbicie widzimy planetę Cybermenów, no i okazuje się, że to wszystko jest właśnie wielki plan mistrza, który zamierza, jak sam o tym mówi, w trzech krokach pokonać i upokorzyć doktora. W tym celu zbratał się z Cybermenami, z Dalekami, umieścił właśnie taką superplanetę Cybermenów, która ma być źródłem energii, okazuje się, że właśnie ten atak na pociąg miał przechwycić, czy cybermistrzowie mieli przechwycić pewną postać, która będzie takim źródłem zasilania dla tej planety. No i w teraźniejszości my widzimy, kiedy jednostka UNIT oraz były towarzyszki, Doktora, oraz sam doktor i Jasmin Kan będą musieli stawić czoła tej sytuacji, tej sytuacji, czyli ataku mistrza na różnych frontach, porwaniu doktora i sytuacji, w której, jak się okaże, mistrz zamieni się z doktorem miejscami. Jeżeli to brzmi skomplikowanie, to trochę jest skomplikowane, mam no nadzieję. To nawet że... nie jest wszystko, nie, mhm. nawet nie z połowa. Tak naj, najkrócej rzecz ujmując, chodzi o to, że mistrz połączył siły z cybermenami i z dalekami i żeby ukroić doktor ciało i przelać tam swoją świadomość. Tak naj, najkrócej rzecz ujmując. Tak. I żeby zacząć robić złe rzeczy jako doktor, to jest taki finalny etap, można powiedzieć, żeby pognębić jeszcze doktora i, i żeby zacząć siać strach i nienawiść. No i panowie, ja myślę, że warto by było tak przejść po kolei przez te główne wątki. No i mamy na początku ten atak cybermistrzów, czyli tego tworu Cibnala, i mamy odejście Dana. Czy was jakoś to ruszyło w ogóle, ten, ten, ten wątek? No bo ja mam wrażenie, że to powinien być taki emocjonalny cios na początek tego odcinka, na początek tego finału, ale czy to działa? Czy to na Was podziała? Nie, to jest zrobione tylko po to, tak mi się wydaje, żeby zrobić miejsce dla innych, no bo w tym odcinku wracają dwie towarzyszki starych doktorów, wraca jeden z towarzyszy nowej Pani doktor i się, pojawia się mnóstwo postaci, dalekowie, cybermeni, cybermistrzowie, mistrz. Jest tego naprawdę tutaj bardzo dużo. Dan po prostu chyba zrobił miejsce. Nie wiem, może chcieli osiągnąć e, coś jakiś taki emocjonalny cios na początek. Ja go nie poczułem, tak szczerze. Stwierdził, że odchodzi, bo się pośliznął na pociągu. Sama ta motywacja, <głos> trochę mhm. bez sensu, do tej pory raczej poważniejsze zagrożenia e, mieli w, w, w swoich przygodach. No i odszedł i tak naprawdę pięć minut później ja już o nim nie pamiętałem. No to jest, generalnie chodziło o to, żeby wysprzątać miejsce. Dan akurat był najmniej rozwinięto postacią, więc można było go tak odciąć, w miarę płynnie i y, nie miało się przez to wrażenia, że coś, czegoś brakuje. Tak jak Mando powiedział. No dobra, no to rozprawiliśmy się z Danem. Ja niewiele dodam, bo na mnie też to nie podziałało. Wydaje mi się, że jednak postać, która była rozwijana jakoś tam przez Cibnala przez pewien okres czasu, mogła dostać dużo ciekawszy finał niż właśnie trochę to, to, co Mando powiedziałeś. Poślizgnięcie się na pociągu, strach zajrzał mu w oczy i, i, i w zasadzie no, stwierdził, że, że odchodzi. Trochę to wypada jednak blado. No ale właśnie, mamy przejście do teraźniejszości i mamy drugi aspekt tego odcinka, czyli powrót starych towarzyszek doktora, co stanie się melodią taką trochę tego odcinka, bo tutaj dwie z nich będą miały ważniejszą rolę. Jedną z nich to jest Ace, która wcześniej była w serialu, a drugą z nich jest Tegan... Jowanka, tak, jeżeli dobrze czytam. Tigan Jowanka, Tak, no. tak. Obie były jeszcze w tym klasycznym doktorzechu. No i teraz powracają, trochę z jednej strony wchodząc z Doktorem w pewne interakcje, dziwiąc się oczywiście, że teraz jest kobietą, a trochę próbując dźwignąć jeden z wątków właśnie w teraźniejszości, czyli atak Cybermenów na kwaterę Unitu. No i tak naprawdę tych takich throwbacków do przeszłości mamy więcej, bo też pojawią się właśnie inne inkarnacje doktora w którymś momencie tego serialu. I jak oceniacie właśnie te wrzutki, takie do przeszłości? Czy ten aspekt jakoś Wam się spodobał, was kupił? Bo Mando, Ty chyba nie widziałaś tego oryginalnego, nie? No nie ja dobrze nie. pamiętam. Ja widziałem jeden sezon tylko z czwartym doktorem. Chyba to był czwarty. Chyba to był czwarty sezon. Nie pamiętam zresztą. Jeden sezon bardzo dawno temu. Także ja tych postaci nie znałem. Podczas odcinka musiałem je sobie googlować. No, no to bo tak oczywiście jak ja. no. Oczywiste było, że wiesz, jak jedna Nabiega z kijem bejsbolowym, to to był pewnie jej konik, jej, jej coś charakterystycznego, jak biega w tej kurtce, pomimo tego, że ma tutaj zilion lat już, no to oczywiste było, że tak pewnie wyglądała. No ale to nie ma prawa na mnie oddziałać, nie? Działać na mnie nie ma prawa, bo ja nie znam tych postaci, ale tak czy siak dla mnie to jest zawsze plus. Jak wracają bohaterowie gdzieś z przeszłości, to jest fajne. I podejrzewam, że jak się te, te stare sezony zna, to te sceny, gdzie, bo tutaj każda z nich dostaje konfrontację ze swoim doktorem w finale mhm. m, swojej drogi. Podejrzewam, że to jest coś fajnego, ale ja wam powiem, że 10 lat temu bym piał z zachwytu, bo 10 lat temu wystarczyło, że był taki chyba odcinek, gdzie się twarze pojawiły tych starszych doktorów. To było chyba takie pierwsze Połączenie tych nowych doktorów z tymi starymi mhm. i wystarczył jakiś taki, wiesz, taki jeden drobiazg. Ja byłem zachwycony, nie? Wystarczył na 50-lecie ten odcinek, gdzie się pojawiali, yy, czy to wszystkie Tardis, czy kilku doktorów faktycznie jako aktorów wystąpiło, i ja po prostu na glebie leżałem, nie? Byłem, byłem zachwycony. Tylko że przez te 10 lat, yy, kurczę, dostaliśmy już tego tyle, że to na mnie nie działało. Ja podejrzewam, że... I to nie tylko w Doktorze Hu, ale w ogóle we wszystkich tych franczyzach. No, ale po prostu wiesz, no dobra, pojawił się Doktor pierwszy, spoko, fajnie. Pojawił się Doktor Kolejny, spoko. Pojawił się Doktor Kolejny, okej, okay, dobra, fajnie, tyle. Także nie wiem, no to jest trochę wypaczona pewnie moja ocena, ale ona jest czymś spowodowana, nie? Już tego było za dużo. Ten odcinek był w ogóle przepchany wszystkim i ten nowy odcinek, mm -hmm. do którego przejdziemy, niebawem, my go omówimy. On mi pokazał, że ja chyba tęsknię za specjalami, które są na małą skalę, ale coś mają do powiedzenia, bo tutaj po prostu dostajemy wszystkiego pełno i ja to tak oglądam, tak jak taki pokaz slajdów trochę. A Michał, ty też y, chyba w całości nie widziałeś, nie tych starych sezonów? Nie, nie, nie, ale, w całości, ale też ale... suchowiska kojarzysz, bo ja nie wiem, czy tak, te tak. bohaterki szczególnie. Ta Ace to, je, to tak właśnie mam, miałem wątpliwości. Czy Ace ona... jest jedną z najpopularniejszych towarzyszek doktora w ogóle w historii całej no. franczyzy. I y, dlatego jej powrót tutaj był taki, y, no dla tych fanów, weteranów y, znaczący ale nie, ja, ja ich generalnie, znaczy ja średnio je kojarzę, tam czasami mignęły w jakimś słuchowisku, ale yy, też mam trochę tak jak Mando, że to yy, na mnie nie podziałało, podziałało na mnie yy, pojawienie się ósmego doktora, Pula McGana w tej yy, roli on, on, on był trochę taki dystynktywny, bo ci wszyscy pozostali doktorzy gdy się pojawili po raz pierwszy, to mieli na sobie te szaty, a on jako ten jeden, jedyny yy, nie miał, miał ten swój strój, i to było tak mocno w jego charakterze i tak jak Mando mówi, jeśli ma się z tymi postaciami jakieś, no jakąś emocjonalną więź, bo się je zna, to, to to działa tak, jak powinno działać. Ale też domyślam się, że, no, no i sam wiem, biorąc pod uwagę to, że na mnie większość tego nie działało, to, no, to jest kontekstowe. No tak, no ja też ponownie niewiele do tego dodam, bo też na mnie nie działało, nie miało to na mnie prawa działać. Tutaj ja sobie jeszcze na szybko podliczyłem, że mamy piątkę tych klasycznych doktorów, bo mamy pierwszego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego i pojawia się ten, ta postać, która jest jako Fugitive doktor, mhm. czyli to jest ta wersja grana przez Joe Martin ona jest spoko, szkoda, że jej nie dali więcej tak, do oglądania. Tak, ona jest spoko serii. i ona to też poprawnie, popraw albo Manda, albo tej Misty, że ona była przez Cibnala chyba wprowadzona, nie? Tak, ona jest wymyślona przez Cibnala, ona jeszcze nigdzie, nigdy, indziej nigdy, nigdy się jeszcze nie pojawiła. No i, i to, to akurat było fajne, no i oczywiście na końcu mamy 14. Doktora, ale do niego to sobie właśnie na sam finał przejdziemy. No i jeszcze ale... mamy mistrza doktora. Tak, no <śmiech> jeszcze mamy mistrza doktora, to prawda. Natomiast jedna rzecz tylko, która mi się bardzo spodobała w kontekście tych powrotów, tych starszych postaci, to pozwolę sobie przeskoczyć na sam koniec. Któryś z was już to zasygnalizował, że mamy w, w zasadzie na sam finał tego odcinka takie trochę jak spotkanie AA, czyli tych <grych> byłych towarzyszy doktora którzy no już teraz funkcjonują na, na ziemi i mi się to, ale to przez to przepraszam, to będzie głupie porównanie, ale po prostu niedawno się z tym zapoznałem, to mi się skojarzyło z Piłą, jak tam w jednym odcinku Piły mieliśmy też właśnie postacie, które przeżyły pułapki Jigsaw'a, no to tutaj tak mamy... Ten crossover to bym chciał obejrzeć przyznam. To tak tutaj mamy towarzyszy i towarzyski doktora i to było całkiem urocze i też w sumie taki sympatyczny, dosyć zabawny pomost pomiędzy właśnie tym, tymi różnymi inkarnacjami. I, I jeżeli coś na mnie podziałało, to chyba najbardziej właśnie ten fragment plus ewentualnie spotkanie, no bo tutaj te, te towarzyszki stare i, i też ci nowi towarzysze trochę pomiędzy sobą się mieszają, to też rozbawiło mnie, jak Ace się spotkał z Grajamem. Co prawda nie wiem, jak Grajam się nagle znalazł tam, gdzie się znalazł, ale, ale, ale spoko, jak tam mieli ten team-up przy okazji walki z dalekami, także, mhm. także to było jeszcze całkiem też niezłe dla mnie. Warto zaznaczyć, że w tej ostatniej scenie pojawił się pierwszy aktor, który grał pierwszego w historii towarzysza doktora. Pierwszego doktora z pierwszego odcinka. O. Ian. I o, o to już 90-letni dziadek i on yy, ledwie kontaktował, ale udało się go ściągnąć na ten panel <śmiech> i tam wy, wygłosił jedną kwestię i to jest podobno, yy, zapisało się już w Księdze Rekordów Guinnessa jako aktor, który powtórzył swoją rolę po, po upływie największej liczby lat. No to faktycznie, to też nie ciekawostka. No ale dobra, yy, słuchajcie, bo mamy yy, tutaj te, te smaczki różnego rodzaju związane z yy, bohaterami, no ale yy, główny wątek, główna historia. Yy, czy... Do Was ten plan Mistrza trafiał, bo ja pamiętam, że jak my żeśmy te wątki z Mistrzem, tym mistrzem z wersji chibnala, którego gra Sasza Dwan, no to my żeśmy chwalili tego mistrza generalnie tak aktorsko i, i to jako niesprowadzony, bo on potrafił być momentami zabawny, momentami mhm. potrafił być przerażający i, i to wypada aktorsko spoko. Tutaj zresztą ma jedną niesamowitą scenę. Jedyna rzecz, która mi z tego odcinka zostaje w głowie dłużej niż dwa tygodnie, czyli jak tańczy do Rasputina, to też pewnie pamiętacie On, tę scenę. on miał kilka fajnych scen w tym odcinku. Mi się do mnie na przykład przemówiło, jak on prowadził ten wykład do tych zminiaturyzowanych tak, studentów. To też było Czy, no i nie, nie, on, y, szkoda, że on nie trafił do lepszej, no, do lepszych sezonów serialu, bo Sasha naprawdę potrafił zagrać tego mistrza w taki bardzo fajny sposób. Tak, no on tutaj w ogóle, mam wrażenie, że dosyć ogólnie błyszczy, ja przy, przypominam, te, przywołuję tę scenę z tańcem, no bo ona dla mnie jest taka najbardziej charakterystyczna, ale on ma fa fajnych motywów sporo, bo na przykład jak mamy jego podróż z Jasmine Khan, no to też to akurat na mnie podziałało, bo tam w zasadzie jednym spojrzeniem było widać, jak on potrafi właśnie być przerażający i bezwzględny, a, a to jest sztuka, ale czy do was przemawiał sam ten plan yy, i to połączenie cybermenów, cybermistrzów, yy, daleków, yy, czy w, nie za dużo tych grzybów w barszczu, tym bardziej, że no w sumie Cibnal od któregoś momentu to mam wrażenie, że yy, kurczowo trzymał się właśnie tych takich klasycznych złoli. Jak wam się to oglądało pod tym kątem? <śmiech> Ja nie umiem powiedzieć. Masz swoją odpowiedź. Ja nie umiem powiedzieć, bo ja tu dzisiaj wyrosnę na takiego krytykanta bardzo mocnego. No znów, ten nowy odcinek pokazał mi, że ja już chyba mam dość kolejnych arcyplanów daleków, arcyplanów e, cybermenów, mistrzów. Ja się zgadzam z tym, co mówicie. Ten mistrz jest spoko, tylko że. Tak jak teraz sobie wspominam, to te odcinki z tym mistrzem, one zawsze były takie dosyć dzikie. Że się... Tak, scena, tak, scena, scena, scena, mhm. scena. Dużo się działo. Doktor biega i szaleje, on też biega i szaleje. A tu jeszcze mamy to wszystko. Ja wiem, no to jest specjal. To jest specjalny odcinek kończący. No tu niby muszą być... Musi być a on jest jeszcze muszą długi, być fajerwerki. Bo ja w sumie o tym nie? nie wspomniałem, nie? Że to jest ponadprzeciętnie długi odcinek, bo on ma chyba godzinę 22, tak efektywnie czasu. Także to jest też... Chyba ponad standard tak naprawdę. No, no i ja nie mam ani jakichś szalenie pozytywnych odczuć, ani negatywnych. Ja tak naprawdę cieszę się, że to się już skończyło, bo, bo tego jest tutaj dużo, naprawdę. No, tu jakaś super planeta, która ma zniszczyć naszą planetę. Tu atak cybermenów na e, ten budynek unit. E, tutaj jakiś dalek zdrajca i, i, i, i znów dalekowie. I, nie wiem, nie, nie umiem się wypowiedzieć. No ogląda się ok, ale ale to tyle mogę powiedzieć. Ja do końca nie rozumiałem, o co, mi, o co tam chodziło z tymi planetami. Oglądałem ten odcinek dwa i pół raza. <śmiech> to pierwszy raz, jak go oglądałem, to byłem w szpitalu. I obejrzałem go na, na moim telefonie, na jakimś dzikim streamie, wtedy, gdy był emitowany na żywo. I potem, jak odłożyłem, poszedłem spać i rano się obudziłem, mnie powiedzieli na operację ucha. I to mi się tak roz, trochę rozszerzyło na, taki, na, na, na taką halucynację y, y, pooperacyjną, tylko że w drugą stronę. I więc, y, ale nie, obiecałem sobie też y, drugi raz i y, dalej nie rozumiem, o co tam chodziło z tą planetą. Znaczy rozumiem, mistrz chciał przechwycić postać doktora i y, zdeprawować tę postać tak jakby od środka, czyli wejść tam i przemienić doktor w samego siebie i y, krążyć po tym wszechświecie w imię doktor czynić zło, żeby właśnie tak zatruć tę jej legendę. I to, to jest spoko, jak na takiego szurniętego mistrza, którego tutaj mamy. A nie bardzo wiem, do czego mu byli potrzebni Cypermenii i Dalekowie. No, chodziło tylko i wyłącznie w mojej ocenie o zniszczenie Ziemi, bo on potrzebował tej planety, żeby wygenerować energię potrzebnej do potrzebną oh. do zamiany ciał. Ale zamienił ciała, a Ziemia istnieje. Nie, nie, nie. Tak, nie. nie bo, się domagać Nie, nie, bo to, to, o... ta planeta to tylko energia yy, wydzielana właśnie do tej zamiany ciał, a Ziemię to mieli zniszczyć yy, Dalekowie. A po co cybermeni? No to, to w zasadzie nie wiem, no, robili planetę i, i porwali tam właśnie to źródło energii, tą to, to, to, to istotę, która właśnie była podpięta później do tej planety, no bo ja to tak tylko rozumiem, że po prostu potrzeba było tak właśnie kosmicznych ilości energii do tej zamiany i to też w sumie jest tak, że tutaj wychodzi, że ten plan był niedoskonały, no bo ja tak z kolei też odbieram, że ta zamiana ciał to miała podziałać tak, że doktor miała zginąć, a ona trafiła uh -huh. na taki jakiś tam jak z Harry'ego Pottera Peron albo w Matrixie Peron <śmiech> y, gdzieś tam gdzieś sobie rozmawiała ze swoimi różnymi inkarnacjami i umrzeć nie y, umarła, nie? suma sumarą. Ja, no. ja wam powiem, że ja z tym planem plan jak plan, nie? Mnie najbardziej męczyło to, że właśnie znowu mamy y, wszystkich z Boli. I, I po prostu to było dla mnie Aha. przesadzone. Nie? No naprawdę, widzieliśmy y, za dużo tego. No zresztą daleków mieliśmy też w, w tym poprzednim specjalu, y, tym sylwestrowym. Nie? I to no po prostu ile można. Nie? I y, y, ja mam wrażenie, że y, też y, Chibnal. O ile z tych cybermenów no, spróbował zrobić coś ciekawego, no bo zrobił tych cybermistrzów y, jakąś taką hybrydę po zniszczeniu y, Galifrey. Y, no okej, okay. y, nie wiem czy ktokolwiek to ruszy dalej, ale, ale no, powiedzmy, że to, y, to istnieje w tym świecie teraz. Y, no ale na daleków to mam wrażenie, że kompletnie nie było pomysłu. No to, to, to po prostu jest tylko zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć i, i, i, i tyle. I no i nic z tego ciekawego nie wychodzi. Znaczy sobie nawet kłowieści do te tego sprowadzają. Więc... No ale dlatego nie powinny być nadużywane, no. No, Wszyscy wiemy, że do tego się sprowadzają, ale to wiesz, to właśnie o to chodzi, nie? Je jeżeli nie ma zamiaru z nimi zrobić czegoś innego, no a ewidentnie Chibnal poza tym, że to wrogowie doktora i trzeba ich wykorzystać, no to nie miał jakiegoś właśnie ciekawego na nich pomysłu, no to po co ich, ich wrzucać do tego barsztu, nie? Także pod tym kątem to, to mi działało jakoś tam średnio. Ale to jeszcze o kolejną no. rzecz was muszę zapytać, czyli Jasmin y y Khan, no bo powiedział Widzieliśmy, że odejście Dana w zasadzie nie podziałało kompletnie. No a tutaj z Jasmin Khan mamy niejako podwójny wątek taki dramatyczny, no bo najpierw ona jest zmuszona towarzyszyć mistrzowi, który stał się doktorem, a suma summarum, kiedy się okazuje, że po zamianie ciał, no bo oczywiście to, to jest tak, że Doktor wraca do swojego ciała, no okazuje się, że y, to całe mambo-dżambo wymusza regenerację. No znaczy, i mamy... to nie tak, nie, nie, nie, to tam ta mhm. energia została skierowana w nią, jak ona uciekała tą planetą. Mistrz przegrał, ale jeszcze w ostatniej chwili skierował ten promień na nią i to, to chyba wymusiło regenerację. A może, a może. To ja, ja mhm. zrozumiałem, że to już po prostu po tej zamianie, nie, że to już za dużo ciało nie wytrzymało i, i tyle, ale okej, okay, no to już to, to dzięki za poprawę. No tak czy e... siak, no mamy regenerację no, w no jakiś i teraz... sposób spowodowaną. No i teraz właśnie, czy te, czy te wątki y, z JAS y, was jakoś ruszyły? No bo to jednak była postać kluczowa dla tej inkarnacji doktora. Nie specjalnie, to, zrobiłem, to było zrobione trochę tak na odwal, znaczy bardzo tak na odwal, bo y, na JAS nigdy nie było pomysłu, tak przypadkiem wyszło, że ona jest zakochana w doktor i Chibnal trochę, trochę chciał w tym pograć, ale też nie wiedziała, jak to rozwiązać. Ale i to w sumie w to, tym finale to nawet nie się praktycznie, nie? To przecież te no, poprzednie odcinki no, no, to, to jakoś tam... Chyba jak sobie siedzą, no z to, to uspokojenie Je, z lodami. I to tak tyle. Ale fakt, nie wraca. No to nie zostało jakoś spuentowane. Aha. No wiesz, my od początku nie czuliśmy tego. Także tutaj znów, no, może, możemy się rozminąć z opiniami innych. Ostatnio dużo ludzi pisze, że my jesteśmy bardzo krytyczni i krytykujemy wszystko, no ale ja Bo zawsze jesteśmy. staram się patrzeć różnymi punktami widzenia i podkreślać, że to akurat moje zdanie, a jak najbardziej akceptuję inne, to, to nie jestem tutaj alfa i omegą, nie? Ja od początku, no nie czułem chemii między rodzinką. I, I tak jak odejście Dana na mnie nie podziałało, tak jak pojawienie się Grahama na końcu też, takie no dobra jest, nie? Pomachał se tam, powalczył chwilę, zastanawiałem się przez chwilę, czy to nie doprowadzi nas tutaj do wątku romantycznego za chwilę z tą e, starszą pomocnicą, ale no nie... Ej, to... to byłoby nawet fajne. No bo to tak było trochę, jakby, no, no, jakby to, to, to... miało iść w tym kierunku. Mhm. E, a potem Jasmin, nie wiem, no, no już przeżyłem trochę rozstań doktora i... i... I to, to chyba podziałało na, na mnie najmniej z wszystkich. No mm -hmm. i tyle. Nie, jest, my, my chyba w ogóle bardzo jesteśmy krytyczni w stosunku do Chibnala i tego, co on robił w tym ale serialu. Chcieliśmy no, ale chcieliśmy bardzo. No, ja od początku byłem tak. na tak. Ja tu widziałem naprawdę potencjał, gdy po, b, została ogłoszona pierwsza kobieca doktor, no to, to ja naprawdę mm -hmm. byłem otwarty i przez długi czas czekałem, kiedy ona rozwinie skrzydła i kiedy no, no, no do, do, do, zapisze się, nie? A tak naprawdę te trzy hmm. sezony, no, nie zapisały się jakoś pozytywnie w no, mojej nie, pamięci. I ja się bardzo cieszę, znaczy, że one ja się też nie No to jest w sumie zaskakujące, bo ja naprawdę się spodziewałem, że tutaj dostaniemy jakieś tupnięcie, jakieś, jakąś taką scenę, czy sekwencję, która no dobrze spuentuję tę relację, no bo ona jednak y, przez te trzy sezony no, była budowana jako coś istotnego i dla mnie to było właśnie duże też takie w sumie negatywne zaskoczenie po tym odcinku, że właśnie to jest takie płaskie, że tak naprawdę najmocniejsza scena z JAS to jest ta scena, o której wspominałem z Mistrzem, y, która na mnie jakieś tam wrażenie wywarła, ale te późniejsze sceny i wcześniejsze sceny z Doktor niespecjalnie działają. I, i, I też właśnie to, co o tej powiedziałeś, że trochę wygląda jakby cibnal się przestraszył tego, co zrobił wcześniej w tych specjalach, czyli tego takiego wyraźnego postawienia na ten wątek romantyczny, no bo to w ogóle nie wraca, tak naprawdę jest jakby zapomniane wręcz. A z kolei te, te ostatnie sceny, te, te regeneracje, to całe pożegnanie też jakoś nie wiem, nie, nie, nie podziałało to na mnie. nie. I, I w sumie trochę jestem też zdziwiony, bo jednak zakładałem, że może to rozstanie z jazd, która no była spoko postacią, jakoś mnie bardziej ruszy, nie? a, a niestety. No bo co do doktor i, i tutaj jakby tej wymuszonej regeneracji, no to, to pewnie się w ogóle będziemy powtarzać, ale to, to niejednokrotnie wracało, że po prostu Jodie Whittaker chyba zasługiwała na lepszego scenarzystę i, i tu jest problem. Nie? To nie jest problem z nią jako aktorką na przykład, no tylko, że no niestety, jeżeli scenariusze były, jakie były, no to ona rozwinąć skrzydeł niestety nie mogła. Nie? No niestety. No to co? To finał. Tak naprawdę, czyli wymuszona regeneracja i wielki twist, wielkie zaskoczenie na koniec, bo nie dostajemy, tak jak to zwyczajowo bywa, nowej twarzy, tylko widzimy twarz czternastego, tak, doktora? Poprawcie mnie. Mm -hmm. e, dziesiątego, który teraz jest no, czternastym. Dziesiątego i czternastego. Tak, no właśnie. E, dziękuję. Czyli Davida Tenanta. E, no i to jest e, na pewno duży szok. To był duży szok pewnie dla wszystkich fanów. Dla was, mhm. i tu w kolejnym odcinku będę was mocno ciągnął za język, to pewnie musiała być spora frajda, bo to już jest ta wersja doktora, z którą zakładam, wy jesteście dobrze zaznajomieni. No i chyba jedna z najbardziej popularnych z tych nowych, nie? chyba najbardziej lubiana. Co poczułeś, gdy zobaczyłeś znowu Tenanta? Znaczy ja, ja nie oglądałem tego premierowo, oglądałem trochę później i mhm. gdzieś mi już mignęło zdjęcie, ale nie wiedziałem, czy to jest zdjęcie z tego odcinka, no, ale, ale już miałem to w głowie, także to nie był aż taki totalny szok, nie? jak się pojawił, to, to od razu tak mi się skleiło, dobra, czyli to, to już widziałem w necie, ale no nie ukrywam, że czekałem na tego nowego, zapowiedzianego doktora, no bo to zawsze ta ostatnia scena, to jest ten pierwszy taki szok, pierwsze pojawienie się tego doktora, on tam jeszcze w pierwszej chwili jest taki zagubiony, nie? A tutaj wychodzi Tenant i, i no wow, no ja go lubiłem, bardzo lubię, do, do teraz chyba to jest mój ulubiony cały czas i no to tylko, że ja nie wiedziałem, na tym etapie, o co chodzi. Czy to jest jakiś żart chwilowy, czy to jest tylko tak sobie, a za chwilę to się zmieni, czy to jest jakiś plan na coś więcej z nim. Ale tak, ta końcówka mi się spodobała. Mi też bardzo. Tak, takie poczułem takie drgnięcie. Oho, doktor wraca. Ten, no, yy, nawet nie dziesiąty doktor, tylko ten serial, którym e, serial Doktor Wod od trzech sezonów już nie był. I właśnie pojawił się ten Tenant, zrobił te swoje Łot trzy razy i no to bo było... Nie, to było to drgnięcie, które uświadomiło mi, że okej, okay, teraz będziemy, cokolwiek by się nie działo, dostaniemy tendencję zwyżkową. No, a tutaj y, chyba na tym etapie już też było wiadomo, że Russell T. Davis nie, wraca do serialu. Tak, tak, do, do on te tę scenę, no. znaczy napisał i wyreżyserował tę scenę więc, po, po regeneracji. Więc to, to można powiedzieć, że właśnie dla y, fanów serialu, no to było takie... Podwójne uderzenie na e, finał e, i zapowiedź takiego powrotu. No, ja e, i też nawiążę do tego, taki to będzie segway do, do tego kolejnego naszego odcinka o m, Gwiezdnej Bestii. E, ja z Tenantem widziałem kilka odcinków, bo ja tych wcześniejszych sezonów, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, e, nie oglądałem w całości, tylko właśnie jakieś tam wybrane epizody i no, dla mnie to było zaskoczenie i zastanawiałem się tylko, i cały czas się zastanawiam, bo w sumie nie wiem w którą stronę to pójdzie, na ile ten Russell T. Davis to jest w tej chwili człowiek, który wraca i który zaserwuje coś nowego, a na ile będziemy tutaj mieli odgrzewane kotlety i o tym sobie porozmawiamy w tym w odcinku kolejnym i kolejnych, no bo, bo no to jest człowiek, który przejął y, doktora w tej chwili, ale... Panowie, na koniec. Najpierw podsumowanie ogólne odcinka, później podsumowanie tych trzech sezonów, chociaż to już trochę o tym powiedzieliśmy. I e, króciutko o tym, czy a, chociaż to już może Disneya i, i nowe, nowinki to już mm. zostawmy może na Gwiezdną Bestię. Mm -hmm. No, bo teraz, jeśli nam się uda, a zawsze mówimy, że teraz to już będziemy, a potem rok później nagrywamy, ale jeśli nam się uda, no to w grudniu <grym> będzie trochę więcej tego doktora Hu w konglomeracie. Będziemy mieli silny grudzień. No bo jednak tutaj każdy specjal osobno e, chcemy omawiać. No jak krótko, no, po pierwsze rozczarowanie, bo jednak no, ja długo, długo czekałem e, na, na to rozwinięcie skrzydeł i miałem nadzieję, że to będzie coś ciekawego. E, t, ja nie jestem w stanie podsumować całych trzech sezonów, bo ja ich aż tak nie pamiętam, ale no to nie były złe rzeczy, ale też nie były dobre. Były często miałkie albo raz. zbyt chaotyczne <śmiech> bardzo często, trochę bez charakteru i, i bez emocji dla mnie. No bo dla mnie, ja nie poczułem tutaj yy, więzi między bohaterami, a to jest w sumie najważniejsze. No kurczę, wiesz, wielu fanów krytykuje Rose na przykład. Ja wspominam i on może na początku jako postać trochę może faktycznie wkurzającą, ale ja wspominam tam duże emocje z Rose w tym serialu. Przejdziemy za chwilę do Dony. Dona miała tylko jeden sezon, a to jest dla mnie najlepiej zarysowana relacja na linii doktor-towarzysz w tych nowych y y doktorach. A tutaj mamy trzy sezony i po tych trzech sezonach no, skończyły się. I mogę powiedzieć tyle. No i ten finał był Takim, takim, takim, taką kropką nad i tej takiej trochę miałkości, jak dla mnie. Dla mnie ten finał był jednym wielkim bałaganem, tak jak, tak jak te trzy sezony były ni niestety dużym bałaganem. Whitaker za y zasługiwała na znacznie, lepsze, no, na znacznie lepsze potraktowanie, na znacznie sensowniejsze scenariusze, na znacznie bardziej przemyślaną historię. Jeśli, za jeśli zapamiętamy te trzy sezony, tę erę 13 Doktor, to prawdopodobnie zapamiętamy ją za to, że no z, zredkonowała tę historię, doktor. Kim ona jest, czym no, ona, no, skąd ten ona się ten wzięła. Frej, tak? to, mm -hmm. na, nawet nie tylko za zniszczenie Galifrey, no to, to dziecko już mocy, czy jak to dziecko się tam nazywa? Ta, no, timeless Child. O, be, czasu, bezczasowe no. dziecko. Coś takiego. I prawdopodobnie wszyscy, znaczy fani doktora Hus, którym ja się zadaję, wszyscy zgadzają się, że kolektywnie chcą o tym zapomnieć jak najszybciej. Więc no ja tutaj też troszkę podzielam ten, ten Ale sentyment. Ale o całej erze XIII doktor, czy o dziecku czasu i o tym wątku? Tak. Tak, tak. <głosy> tak i tak. <głosy> Nie, no, no właśnie o tym wszystkim kolektywnie, żeby, żeby się z tego... Zapomnijmy o tym, nie rozmawiamy o tym. To jest jak, nie wiem, jak, jak taki duży holiday special Gwiezdnych Wojen. No nie aż tak, no ale to patrz, to się wpisaliśmy w fandom <gry> doktora Hu, bo my też nie rozmawialiśmy o tym od ponad roku. Cześć, to ja wam powiem, że dla mnie sam, samo to zwieńczenie było, no było po prostu. Mam wrażenie, że nie podziałało na mnie emocjonalnie, pod chyba żadnym kątem, o który Cibnalowi chodziło, czyli te wrzutki do starszych rzeczy z oczywistych względów na mnie nie podziałały, powroty tych postaci nowych też na mnie nie podziałały, skala planu dla mnie była za duża i moim zdaniem to jest chyba, czy dla mnie osobiście, to był największy problem tych sezonów, że właśnie my tutaj mieliśmy za duże podbicie i za duże skupienie na, takim, na takiej tej wielkiej, ogromnej walce z tym mistrzem, ciągle dalekowie cybermeni i właśnie machinacje mistrza i to powodowało, że no, cały czas ta stawka była taka ogromna, nie? bo i tu Gali i właśnie to, te, te wszystkie zabawy z Loro, o którym ty misty mówisz i te potyczki właśnie z tymi klasycznymi przeciwnikami i to dla mnie suma summarum trochę było męczące, bo jednak, nie wiem, jak oglądałem chociażby wcześniej Kapal Diego, to miałem wrażenie, że tam nawet jak mieliśmy nie wiem, potyczkę z mistrzem, czy, czy wracały te potyczki z klasycznymi postaciami, to one były bardziej przerywnikiem, bardziej taką solą do, do smaczniejszej potrawy niż główną myślą przewodnią, a Cibnal... Nie wiem, czy nie nazbyt tam bitnie po prostu poleciał, nie? że on właśnie stwierdził, że przyjmuje stery i teraz z nową erą to będzie wszystko nowe i duża skala i właśnie dużo pozmieniamy, dużo dopowiemy itd., itd. No i tak no dalej, i tak dalej. No i niespecjalnie to wyszło. Nie wolałbym chyba więcej jakichś właśnie fajniejszych przygód, lepiej zarysowanych relacji i jakichś emocji takich trochę mniejszych może, ale intensywniejszych, no a tutaj to się wszystko tak jakoś dla mnie rozmywało niestety Ktoś ma coś jeszcze do zadania? Nie Podobał no... mi się strój doktora mm, mistrza, bo on miał elementy chyba różnych doktorów, z tego co pamiętam. Nie? Y -y -y. No, to tak y -y -y. tylko tyle. tyle. No to było fajne. I nic więcej. <laughs> to, no, Na tym kończę. No to tak, to, to słuchajcie panowie, zbieraliśmy się długo, ale podcast do długi nie wyszedł. Kończymy e, Krisa Chibnala i słyszymy się wkrótce w pierwszym o, odcinku specjalnym. No to cóż, dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę.